Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Premier dziękuję prezentowi za rozmowę z Amerykanami. Śmiertelny wypadek na jedynce koło Częstochowy. Autostrada jest zablokowana. Lubelski urząd musi dokonać transkrypcji aktu małżeństwa dwóch kobiet. To decyzja sądu. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi spędził w kolonii karnej 5 lat. Dziś wrócił do Polski. Jak mówi premier Donald Tusk, w uwolnienie dziennikarza zaangażowanych było wiele osób i instytucji. Determinacja naszych służb i dyplomatów i bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. Słyszę też o zaangażowaniu prezydenta i jego ludzi w przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o tej potrzebie też za to bardzo dziękuję. Prezydent Karol Nawrocki przyznaje, że temat uwolnienia Andrzeja Poczobuta był poruszany podczas jego spotkań z amerykańskim prezydentem. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski. Zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię w kolejnych w kolejnych rozmowach temat Andrzeja Poczobuta pojawiał się. Do Polski wróciło łącznie pięć osób. W zamian Warszawa przekazała Mińskowi tyle samo więźniów. Wśród nich jest rosyjski archeolog, którego wydania chciała Ukraina. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Na wysokości miejscowości Wierzchowisko ciężarówka najechała na tył innej ciężarówki. Kierowca zginął na miejscu. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania nowych sędziów. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki ma jednoznaczną opinię na temat czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Mamy do czynienia z ewidentnym sporem kompetencyjnym, w którym próbuje się ominąć to uprawnienie prezydenta do przyjęcia ślubowania przez Sejm, reprezentowany przez marszałka Sejmu. No I Wczoraj taki wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego został do Trybunału Konstytucyjnego złożony. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur odpowiada, że w kwestii ślubowania nowych sędziów TK nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Konstytucja mówi jasno, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Koniec, kropka. Więc ja no nie, nie wyobrażam sobie, gdzie tu jest pole do dostrzeżenia sporu kompetencyjnego. Przerasta to moją wyobraźnię. Przypomnijmy, prezydent zaprosił na ślubowanie do pałacu dwoje sędziów wybranych przez parlament. Oni rozpoczęli już pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Pozostałych czworo sędziów, pomimo złożenia ślubowania wobec prezydenta w Sejmie, nie zostało dopuszczonych do orzekania. Kolejny wyrok w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Tym razem wydał go Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczyła dwóch kobiet, które zawarły związek małżeński w Portugalii. Po uprawomocnieniu orzeczenia, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie mieć 30 dni na wykonanie wyroku. O szczegółach Tomasz Maczulski. Sąd zaznaczył to, że na dzisiejsze orzeczenie duży wpływ miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wskazał Trybunał, każde państwo członkowskie powinno wykonywać swoje przypisane im kompetencje zgodnie z prawem Unii, a zatem również zgodnie z prawem dotyczącym swobody przemieszczania się, uznając w tym celu stan cywilny ustalony w innym państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa. Wychodząc z sali sądowej, zarówno Alicja, jak i Jolanta Psienkiewicz-Prochowicz nie ukrywały wzruszenia. Aż trudno mówić, bo no mamy nadzieję, że to też pociągnie ze sobą dobre skutki dla reszty par. Dzisiejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest nieprawomocne. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Król Karol III i królowa Kamila zostali z najwyższymi honorami przywitani w Waszyngtonie. Ceremonia oficjalnego powitania brytyjskiej pary królewskiej odbyła się w Białym Domu. Czterodniową wizytę monarchów zaplanowano w 250. rocznicę ogłoszenia przez Stany Zjednoczone niepodległości od Wielkiej Brytanii. Głównym punktem wizyty będzie wystąpienie króla Karola III w kongresie. Sztuka, nauka i science fiction w nowej instytucji kultury w Łodzi. Powstaje tam centrum imienia Wojciecha Siódmaka. Docelowo będzie się mieścić w willi Anstata na Bautach. Budynek wymaga jednak gruntownego remontu. Do końca dekady centrum zacznie więc działać przy Piotrkowskiej. To będzie miejsce spotkań artystów, mówił Wojciech Siódmak przede wszystkim chciałbym, żeby to centrum było swego rodzaju domem wielkich talentów, młodych ludzi, którzy są gotowi na to, żeby podjąć wyzwanie. Będą mogli dokonać rzeczy wielkich, czy to nauka, sztuka. Nie wiemy, czym nas zaskoczą. Wojciech siódmach to jeden z najważniejszych malarzy i rzeźbiarzy realizmu fantastycznego. Jego twórczość zachwyciła, zachwyciła m.in. reżysera Duny, Denisa Wilnewa. To były informacje Polskiego Radia 24. Przed nami noc z przymrozkami. Temperatura spadnie w okolice zera praktycznie w całym kraju. Miejscami może też popadać. Tak będzie na północnym wschodzie i miejscami w centrum. Silniej powiać się może też na Warmii, Mazurach oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tu Polskie Radio 24, mamy 6 minut po godzinie 19 i przypomnimy Państwu dzisiaj 28 dzień kwietnia, mamy wtorek. Witamy się z Państwem w składzie Paulina Olak, Rafał Roślik, Paweł Chodyna, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy. Wieczór w Polskim Radiu 24. A zaczynamy tradycyjnie od zmiany klimatu, ta audycja już za moment i w niej o jak najbardziej aktualnym, aktualnej kwestii, czyli programie Czyste Powietrze. O przyszłości tego programu będzie to rozmowa, no bo po rocznym zawieszeniu programu i informacjach o nieprawidłowościach znów są wątpliwości wokół tego programu. Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska weszła, prokura, weszła prokuratura ICBA, a w kręgu ich zainteresowania znów program Czyste Powietrze. Pytanie główne, które tutaj zostanie postawione. To czy jest jeszcze szansa na odbudowę zaufania do tego programu? To wszystko teraz przed nami. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, zapraszam. Po kilku miesiącach znów w naszej audycji zadajemy pytanie, co dalej z programem Czyste Powietrze. Najpierw było nagłe zawieszenie programu w listopadzie 2024 roku i informacje o nieprawidłowościach przy wydatkowaniu pieniędzy. Potem wznowienie przyjmowania wniosków, ale znaczny ich spadek. A teraz? Teraz prokuratorzy i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Ministerstwie Klimatu, którzy znów przyglądają się dokumentom programu. A w tym wszystkim interes z każdego z nas, bo program Czyste Powietrze realnie pomagał walczyć ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, którym oddychamy. Zatem powtórzę pytanie. Co dalej z programem Czyste Powietrze? A odpowiedzi poszukam z moim gościem w studiu Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, przypomnijmy w trzech zdaniach na początek, czym jest program Czyste Powietrze? Program Czyste Powietrze jest programem dotującym ocieplenie domów i wymianę kotła. Czyli jeśli mamy stary kocioł na węgiel, czy na drewno tak zwanego kopciucha, możemy iść do gminy i złożyć wniosek o dopłatę do wymiany tego kotła, połączonej wymiany z wymianą okien, wymianą drzwi i ociepleniami ścian i dachu. I na tę, kwotę, na tę inwestycję możemy dostać dofinansowanie maksymalnie do kwoty ponad 100 tysięcy złotych, zależnie od naszej zamożności, w której grupie jesteśmy. I tak to się działo przez ładnych parę lat, aż do listopada 2020 roku, kiedy nagle pro, program zawieszono i żebyśmy mogli dalej rozmawiać o nim, to przypomnijmy, co wtedy dokładnie się wydarzyło. Program zawieszono dlatego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uznał, że jest tak dużo nadużyć w tym programie, że trzeba go zatrzymać i program zatrzymano na jedną trzecią roku po to, żeby no, uszczelnić program i żeby tych nadużyć finansowych, które według zarządu Narodowego Funduszu było dużo, żeby tych nadużyć już nie było. To był cel zatrzymania tego programu. Wówczas my uważaliśmy, my w Polskim Alarmie Smogowym uważaliśmy, że nie trzeba zatrzymywać naboru wniosków do programu. Można było po prostu stopniowo zmienić regulamin tego programu, który absolutnie nie wymagał zawieszenia naboru wniosków. Niemniej taką decyzję podjęto. Program zawieszono i... 31 marca kolejnego roku program uruchomiono ponownie, więc jesteśmy już rok i jeden miesiąc po nowej edycji programu Czyste Powietrze. No tylko, że program mówiąc sonomen omen takim językiem wokół kwestii powietrza ledwo zipie. Tak to prawda ledwo zipie. Niestety tak to jest. Przed reformą programu, czyli przed tym uszczelnieniem programu, mieliśmy średnio 5,5 tysiąca wniosków tygodniowo. Sprawdziłem w tej chwili do programu składane jest około 800 wniosków tygodniowo. Czyli to jest no ile? Sześciokrotnie, ponad siedmiokrotnie więcej. No też zależy jaki okres porównujemy. Natomiast te Pięciokrotny spadek możemy spokojnie założyć, że niestety występuje, czyli zreformowany program, uszczelniony program, program, który miał działać sprawniej, łatwiej docierać do ludzi i bardziej im pomagać, niestety przyhamował bardzo ostro. Jakie bariery, zdaniem aktywistów, pojawiły się w tym nowym programie, że tak spadło nim zainteresowanie? No, kilka barier. Jedną z nich to jest obowiązek y, kompleksowej termomodernizacji, czyli takiego ocieplenia domu, które będzie już dosyć wymagające. Tu nie wystarczy po prostu wymienić okna czy przylepić kilka centymetrów styropianu na ściany. Ta termomodernizacja Jak już to zrobimy, to naprawdę nasze rachunki spadną co najmniej o połowę, a nawet i lepiej. Więc z jednej strony dobry wymóg, bo tutaj faktycznie występujemy o duże dofinansowanie, ocieplamy dom, wymieniamy kocioł i nasze rachunki spadają co najmniej o połowę albo więcej. Ale z drugiej strony yy, niestety bariera finansowa dosyć duża, bo to jest spory wydatek jednokrotny, to trzeba pewnie wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych, bliżej 80, może stu, to zależy oczywiście jak duży dom mamy, natomiast ta kwota jest oczywiście później refundowana, zwracana nam przez Narodowy Fundusz w części, ale wydaje mi się, że to jest taka poważna bariera, dlatego, że w tej chwili tak duża inwestycja, tak duży remont dla nas, dla Polaków jest dużym wysiłkiem finansowym. My słyszymy postulaty płynące od obywateli czy gmin, żeby jednak to ocieplenie domu etapować. My jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, żeby te pieniądze wydawać stopniowo, a nie jedną wielką pulę. Yy, dlatego często jest tak, że w jednym roku wymieniamy okna, potem wymieniamy drzwi wejściowe plus balkonowe, następnym roku obcieplimy ściany, a w następnym dach i tak powoli każdy rok tam kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy zależnie od naszych możliwości, tak to robimy i tak to się przyjęło. No i teraz mamy przepis, który mówi musisz zrobić wszystko od razu i masz na to dwa lata. Bo w przeciwnym razie to pieniędzy nie dostaniesz z powrotem. Więc tutaj jest to spora bariera taka organizacyjna i ona już istnieje. No i drugą barierą, może trochę mniejszą, ale barierą taką na wejściu do tego programu jest bariera konieczności audytu energetycznego. Znowu dobry pomysł, to znaczy wykonanie takiej oględzin naszego domu przez specjalną osobę. To może być inżynier, który zajmuje się ociepleniami, który powie nam no, potrzebuje pan 15 centymetrów styropianu, okna takie, drzwi takie, na dach 20 centymetrów wełny, a kocioł taki. Jeżeli państwo to zrobią, to rachunki spadną do takiej kwoty. I to jest taki dokument, za który my płacimy, który mówi nam, co się wydarzy, jak dokonamy takiej inwestycji. Z jednej strony dobrze, bo już wiemy, co nas czeka i nie zaskoczą nas tak zwane rachunki grozy, ale z drugiej strony kosztuje to 1500 500 do 2000 zł. I dla niektórych już to jest dużo. To już jest dużo, bo to jest tak na wejściu do zapłacenia, niejako za złożenie podania. A żeby było jeszcze bardziej trudno, niestety to może być tak, że my zapłacimy za audyt energetyczny, czyli przyjdzie ktoś do nas do domu, dokona oględzin, da nam dokument, weźmie za to półtora tysiąca, a potem my z tym dokumentem idziemy do gminy, żeby złożyć wniosek do programu. Urzędnik w gminie czyta ten audyt, wyniki audytu i mówi – ale tu się państwu to dofinansowanie nie zależy, ponieważ audyt wskazuje na to, że już nie możecie go wziąć. No i tutaj ludzie, obywatele, tak jak nam mówią przedstawiciele, pracownicy gmin, mniej więcej... Co czwarty potencjalny beneficjent, po prostu kiedy słyszy, że taki jest warunek, wychodzi z biura i nawet nie zajmuje się y, żadnymi rozmowami o programie Czyste Powietrze. Więc to jest niby bariera nieduża, bo to jest raptem półtora tysiąca złotych w dosyć dużej inwestycji. Niemniej na wejściu jest to taki troszeczkę taki szlaban. Pierwsza Musisz wydać te pieniądze, żebyśmy się przekonali, że naprawdę ci się chce wejść mhm. do tego programu. Tutaj akurat ministerstwo dostrzegło ten problem i jest zapowiadana ustawa, która ma refinansować czy, czy zwracać pieniądze za wykonanie tego audytu. Tak, to był postulat y, nie tylko Polskiego Alarmu Smogowego, ale też innych y, organizacji, ale również gmin, które dostrzegały ten problem. Tutaj wprowadzono tak zwany zielony bon, to się będzie nazywało zielony bon, czyli ten bon na audyt energetyczny, że prościej mówiąc pieniądze z góry na ten audyt. Fajnie, bardzo dobrze, bo ta bariera nam znika, z tym, że z tego co widzimy z zapowiedzi y, tego bonu, zielonego bonu, na razie jeszcze nie ma ogłoszonych zasad, ale możemy mówić o tym, co Narodowy Fundusz zapowiada. Więc zapowiada, że ten bon będzie wyłącznie w tych gminach, w których istnieje operator programu Czyste Powietrze. Czyli nasza gmina zajmuje się tym programem. Hmm. To jest mniej więcej dwie trzecie gmin w Polsce. Czyli jeżeli nie mamy szczęścia i w naszej gminie nie ma operatora, no to już tego bonu nie dostaniemy. No i dodatkowo wymogiem będzie również to, że ten bon będą mogły dostać wyłącznie osoby no, z tej najuboższej grupy grupy społecznej, czyli te, które tam mają mniej więcej 1300-1400 zł na osobę w rodzinie. A to jest mniej więcej 1 trzecia wszystkich beneficjentów. Czyli bon będzie po pierwsze nie we wszystkich gminach, a po drugie tylko dla jednej grupy społecznej, czyli nie będzie bonem powszechnym. I mamy taką sytuację pod koniec kwietnia 2026 roku. Program cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż przed jego zawieszeniem i... Na początku tego miesiąca do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wchodzi prokuratura, wchodzą agenci CBA, by przyjrzeć się dokładniej dokumentom programu Czyste Powietrze ponownie. Bo przecież to mm -hmm. kolejna taka sytuacja, kiedy mówi się, że wokół programu były jakieś nieprawidłowości. I Jakie to może mieć takie dalekosiężne skutki? Kolejny raz mówienie o tym, że wokół programu są jakieś podejrzane potencjalne nieprawidłowości. No tak, to prawda i to trzeba tylko powiedzieć, bo to, że wchodzi prokuratura czy centralne biuro antykorupcyjne, nie jest niczym nowym i niespodziewanym, bo tutaj wciąż mówimy o tych samych 700 sprawach w prokuraturach, które się toczą już od wielu, wielu miesięcy. Tutaj m, nie są to nowe rzeczy, tylko dokładnie to, o czym już my mówimy od, albo ENFOŚ mówi od, od półtora roku, albo i więcej. Więc to jest jeszcze raz przyjrzenie się tym sprawom, które już się w tej chwili w prokuraturze toczą, tym razem z poziomu europejskiego. No tak, zobaczymy, bo to jest co... we, y, sprawdzenie dokumentów na zlecenie prokuratury europejskiej, bo trzeba dodać, że środki y, z programu pochodzą, w jakiejś części z funduszy europejskich. Tak, oczywiście. I tutaj oczywiście jest to istotne. Natomiast patrząc na to dużo szerzej, kiedy mówimy o tym i sam Narodowy Fundusz mówi o tym, że to może dotyczyć 700 spraw, które w tej chwili są w prokuraturze. I kiedy mówi o kwotach, które mogą być skutkiem nadużyć, to mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych. No i teraz spójrzmy na to szerzej, w szerszej programu jaka jest? Do tej pory złożono prawie milion, sto tysięcy wniosków versus 700... Spraw w prokuraturze na kwotę prawie 30 miliardów złotych, chyba, o ile dobrze pamiętam. Na nadużycia z kolei na te kilkadziesiąt milionów złotych, więc patrząc na to zupełnie szeroko i tak, pod, patrząc na to, czy beneficjenci, czyli nasi obywatele wnioskujący do programu są uczciwi? Tak, są uczciwi, bo naprawdę to jest znikomy odsetek tych, którzy próbowali pojechać na tym systemie i troszeczkę się obłowić. Jeśli chodzi o firmy podobnie. Niewielki odsetek polskich firm, wykonawców zachował się nieuczciwie, nieetycznie, więc tutaj ja nie robiłbym z tego wielkiego problemu, ale problemem jest znowu wizerunek mhm. programu. Bo znowu wracamy do tych samych problemów, o których mówiliśmy w listopadzie 2024 roku, tylko oglądanych trochę z innej strony, czyli tym razem przez CBA i Prokuraturę Europejską i no, w zasadzie wracamy do tego samego tematu, w którym słyszymy, że to jest program, w którym dzieją się same złe rzeczy. Ja się nie zgadzam z taką optyką, ale ona siłą rzeczy no, jawi się nam, kiedy słuchamy mediów, kiedy oglądamy ludzi wchodzących, czy, czy, czy urzędników, czy oficerów wchodzących do urzędu, prawda? kiedy widzimy te papiery. No, wszystko jest troszeczkę w takiej otoczce sensacyjnej, ale, ale to nie jest sensacja. Rzeczywiście są nadużycia i bardzo dobrze, że tego typu programy są weryfikowane, bo to wszystko są publiczne pieniądze i musimy tego pilnować. Natomiast dla mnie istotniejsze jest to, żeby ten program funkcjonował dalej i żeby te takie w sumie no jednak drobne potknięcia, mówimy tutaj o, o, o CBA i o tych problemach, które się pewnie wydarzą, o których będziemy słyszeć, żeby jednak nie zatrzymały tego potężnego procesu termomodernizacji polskich domów i wymiany źródeł ciepła, bo on toczy się z różnym szczęściem, ale jednak wciąż trwa od 2018 roku. To już jest ósmy rok się zaczyna, w którym ten proces przebiega. I on z lepszym lub gorszym szczęściem wciąż się dzieje. No i mamy już ponad milion kotów wymienione w Polsce, mhm. prawda? To jest potężna zmiana. Ja wiem, że jeszcze dużo przed nami, ale chyba najgorsze, co by się mogło wydarzyć na skutek różnych takich właśnie doniesień o, o, o prokuraturze, że teraz ten program przestałby funkcjonować albo słyszelibyśmy, że najlepiej to go zamknąć, bo to w ogóle nic nie daje. A dopuszcza pan taką myśl? Nie, nie dopuszczam. Raczej wierzę w to, że ten program zostanie, Bardziej obawiałbym się nie tego, że program y, zostanie wyłączony, tylko bardziej bym się obawiał tego, że program nie będzie miał wystarczających środków, wystarczających pieniędzy na to, żeby funkcjonować z taką siłą, z taką, z taką liczbą wniosków, jaką kręcił się w roku 2024. Chociaż Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniało, że pieniądze z KPO mają popłynąć szerokim strumieniem, między innymi na program Czyste Powietrze. No tak, te pieniądze z KPO, które do nas przyszły w roku 2024-2025, one w dużej mierze zostały już, no mówi się skonsumowane, czyli już te pieniądze zostały przypisane pewnym złożonym wnioskom, bo tych wniosków takich zaległych było bardzo dużo, było pewnie ponad 100 tysięcy, może więcej, więc mhm. przeliczmy sobie te, kilkaset, te, te tysiące, tysiące wniosków razy kilkadziesiąt tysięcy na jeden wniosek, więc te pieniądze w dużej mierze zostały już Powiedzmy sobie wydane w tym sensie, że one albo już je wydano, albo będą wydane na wnioski, które już czekają na wypłatę. Więc, więc tutaj niestety tych pieniędzy za bardzo nie ma. Ja widziałem teraz takie zapowiedzi urzędników Narodowego Funduszu, którzy mówią o tym, że program będzie działał i że mają kwoty Czterech, bodajże czterech miliardów, taką chyba widziałem kwotę, do dyspozycji. No wystarczy sobie to dosyć łatwo policzyć. Średni wniosek obecnie to jest około 60 tysięcy złotych ocieplenie domu plus kocioł. No to widzimy, że jeśli mamy te 4 miliardy do wydania, no to tak średnio licząc to będzie 50... 50 do 60 tysięcy wniosków za te 4 miliardy. To nie jest dużo. Mhm. To jest mniej więcej tyle, ile mieliśmy w roku 2025. Więc widać, że te 800 tysiąc wniosków tygodniowo przemnożonych przez 52 tygodnie to da nam mniej więcej właśnie tę kwotę 4 miliardów razy razy te podzielono przez 60 parę tysięcy złotych. Więc nie ma tutaj, wydaje mi się, jakichś specjalnych ambicji po stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby ten program zaczął działać intensywniej. On, byłby, on działałby intensywniej, gdyby były na niego pieniądze. Teraz się dokonuje reforma tego programu. Bardzo ważna i konieczna reforma, bo rzeczywiście te postulaty i gminy, obywateli częściowo uwzględniono. No Zobaczymy jak to się potoczy w wykonaniu i one doprowadzą do tego, że wniosków do programu będzie więcej. Na pewno, bo i będzie zielony bon, i będzie troszeczkę poluzowana konieczność tej kompleksowej termomodernizacji. Już wiemy o tym, że być może ona nie będzie musiała być taka duża. Będzie można to robić jakoś yy, w trochę mniejszym stopniu, co się na pewno spodoba obywatelom. A na lepsze spodoba, to będzie więcej wniosków. Jak będzie wniosków, to będzie trzeba więcej pieniędzy. A czy ministerstwo będzie miało więcej pieniędzy? Na razie zapowiedzi są, że będą, mhm. Zobaczymy. Ja bym chciał, żebyśmy operowali kwotami rzędu co najmniej 10 miliardów złotych rocznie. Tak jak to bywało w roku 2024. Żeby ten program no, dysponował chociaż 100-150 tysięcy wniosków rocznie. Pytanie tylko, czy obywatele zaufają temu programowi, skoro ostatnio znów usłyszeli, że dokumentom przyglądają się prokuratorzy, że muszą przyjrzeć się tym nieprawidłowościom, które obejmują okres od czerwca 2021 roku do, do teraz. A może rzeczywiście lepiej stworzyć zupełnie coś nowego, co, co zyska większe zainteresowanie obywateli. Są takie pomysły, y, dla niektórych, niektórym wydają się kuszące, że po prostu zamknijmy ten program, skoro ma takie problemy, otwórzmy coś nowego, wspaniałego mhm. i to będzie działać. Y, no, ci, którzy wyciągają takie postulaty, trochę może nie znają sposobu pracy instytucji państwowych, wielkich instytucji państwowych, takich jak ministerstwa, takich jak fundusze, które dysponują potężnymi pieniędzmi. Tam... Decyzje toczą się w tempie takim powiedziałbym watykańskim. Powolutku. Nikt się tam za bardzo nie spieszy i te decyzje są z jednej strony głęboko przemyślane, z drugiej strony one trwają czasami już nie miesiącami, a latami. Więc jeżeli teraz mamy ministerstwo, w którym jednak program się kręci, mamy... 1400 gmin, w którym siedzą osoby, które tym programem czyste powietrze się zajmują. To jest rzesza ludzi. Tak, Mamy którzy 16. są po szkoleniach no i którzy mają wypracowane metody. Prawda? Tak, oni wielokrotnie już rozmawiali z ludźmi, próbowali ich przekonywać. Mają cały sposób pracy już wypracowany. 16 wojewódzkich funduszy, w którym w każdym znajduje się pomieszczenie, w którym siedzą osoby wyćwiczone do tego, żeby odbierać wnioski, je przetwarzać i weryfikować. To też zajmuje bardzo dużo hmm. czasu. Czyli ta machina urzędnicza została już skonstruowana. Teraz, jeżeli my ją wyłączymy w tym momencie, to ci ludzie pójdą sobie w inne miejsca i potem zebrać ponownie tę rzeszę osób, żeby ona pracowała nad jakimś innym programem, to znowu zajmie lata. A wiemy, że program Czyste Powietrze, który wystartował w 2018 roku, no myślę, że tak ze trzy lata trwała, zanim on się rozpędził na dobre. To znaczy i urzędnicy, i osoby w gminach, one się bardzo długo uczyły tego programu. On tam przechodził różne zmiany po drodze, więc nie, nie wyłączajmy tego, dlatego że to jest tak, jakbyśmy wyłączyli całą gałąź gospodarki i powiedzieli, to teraz włączmy drugą. Nie, to będzie trwało naprawdę wiele lat i zatrzymamy wymianę kotów, zatrzymamy termomodernizację polskich domów na dobre kilka lat. Tym bardziej, że sporo jeszcze jest do zrobienia w tej kwestii. No to prawda, to jest jeszcze duża praca przed nami. Mamy jakieś 2-2,5 miliona kotłów do wymiany. Jeszcze połowa domów w Polsce nie spełnia takich normalnych standardów energetycznych, standardów ocieplenia, co oznacza, że mniej więcej połowa domów w Polsce to są tak zwane wampiry energetyczne, czyli takie, takie budowle, w których ciepło ucieka drzwiami, oknami, dachem i po prostu obywatele mają za zimno, dlatego że nie stać ich na to, żeby dogrzać te domy. Gdyby je ocieplili, no to spadłoby im koszty ogrzewania i oczywiście mieliby dużo więcej ciepła w środku. Więc tutaj to jest potężna zmiana przed nami, którą, której nie możemy wyłączyć, zwłaszcza, że mamy takie na rynku w tej chwili różne wahania cen paliw, różnych paliw, mm. tak? Gaz nam staniał 7% ostatnio. Prąd jest dosyć stabilny. Ceny prądu są dosyć stabilne, ponieważ to są ceny regulowane, więc one dosyć porządnie, równo się utrzymują. Natomiast pelet w ciągu ostatnie półtora roku podrożał o 40%. Ceny peletu, czy ogrzewanie domu peletem może raczej podrożało o 40%, więc widać, że mamy takie rozchwianie różnych cen. Najlepszym zabezpieczeniem się przed tym wahaniem się różnych cen surowców jest ocieplenie domu, bo Wtedy niezależnie od tego, czym się ogrzewamy, po prostu płacimy dużo, dużo mniej. I to jest też taki aspekt takiej długofalowej polityki energetycznej państwa, prawda, w której my tworzymy gospodarkę, tworzymy państwo, które jest dużo lepiej zabezpieczone przed różnymi zewnętrznymi wpływami, które mogą wystąpić i mogą nam rozświać ceny rynku paliw. To na koniec pytanie, jak pana zdaniem odbudować? To zaufanie do programu Czyste Powietrze kolejny raz nadszarpnięte tymi ostatnimi doniesieniami zaufanie jest dosyć łatwo stracić, a buduje się je powoli. I to wszyscy o tym wiemy, prawda? To jest w ludzkiej psychice, że tak, tak, tak reagujemy. Czy to Więc... będzie, czy to jest praca właśnie dla ministerstwa, czy może jednak taka praca u, u podstaw dla tych wszystkich operatorów systemu w gminach, w wojewódzkich funduszach? Ja bym raczej patrzył na główną rolę, główną rolę w tym procesie odzyskiwania zaufania ma ministerstwo i wojewódzkie fundusze. Osoby w gminach, one już robią co tylko mogą i one mówią dajcie nam narzędzia, dajcie nam dobry program i my to spokojnie ludziom sprzedamy. Bo to są ludzie w gminach, do których się przychodzi, z których się zna od lat, do których się ma zaufanie, którzy już co ważne znają się na tym. Więc jeśli damy im porządne narzędzie, program, który będzie dosyć łatwy do wypełnienia i który pójdzie fama, będzie zwrot kosztów po obiecanych 30 dniach, bo tak jest w regulaminie napisane, to powoli, powoli ludzie będą sobie to opowiadać i to się będzie rozkręcało. Zwłaszcza, że ten mechanizm Mechanizm takiego korzystania z tego programu jest dosyć specyficzny, kiedy my się przyglądamy różnym miejscowościom i widzimy, że na przykład na jednej ulicy ktoś wymienił kopciucha i ocieplił dom to potem te zmiany zachodzą ciągami ulicznymi. To znaczy sąsiedzi sobie przez płot opowiadają i na tej ulicy nagle mamy coraz więcej ocieplonych domów, a na sąsiadującej niekoniecznie. Więc widać, że taka szeptana propaganda to rozmawianie o tym, co się opłaca, co nie działa. Trzeba pewnie trochę czasu, bo ktoś, kto ocieplił dom, to musi się po roku pochwalić, jak mu spadły rachunki, ale to jest do zrobienia i yy, my Polacy jesteśmy narodem, który dosyć szybko widzi korzyści i dosyć szybko reaguje na te korzyści, więc ja tutaj się o, o obywateli nie obawiam. Bardziej się obawiam o Ministerstwo Wojewódz Wojewódzkie Fundusze, które będą musiały no trochę wyjść jednak przed szereg i ponad to, co robią do tej pory, żeby ten program w nowej odsłonie, z nowymi zasadami, mam nadzieję, lżejszymi, przyjemniejszymi dla nas, będzie już istniał i zacznie funkcjonować dużo atrakcyjniej dla nas. I miejmy nadzieję też, że program nie będzie poddawany żadnym zawirowaniom politycznym i grom politycznym, które niestety wokół Ministerstwa Klimatu i Środowiska się toczą. Przypomnijmy, że w tym tygodniu będzie głosowane wotum nieufności dla ministra klimatu Pauliny Henik-Kloski. I będziemy to na pewno obserwować i będziemy też obserwować, jak program Czyste Powietrze będzie funkcjonował w kolejnych miesiącach. A za rozmowę bardzo dziękuję. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski. Taki mamy klimat.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 Minęła 19.30 Ewelina Kamińska zapraszam. W wymianę więźniów z Białorusią zaangażowanych było siedem państw. Poinformował o tym wicepremier Radosław Sikorski. Na granicy polsko-białoruskiej każda ze stron wypuściła pięć osób. Do Polski wrócił m.in. dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut. Szef MSZ podkreślał, że negocjacje były sukcesem, ponieważ mimo zaangażowania przedstawicieli kilku państw udało się zachować je w tajemnicy. Łącznie siedem krajów było zaangażowanych, więc chciałbym, żebyście docenili poziom bezpieczeństwa operacyjnego, jaki udało nam się osiągnąć. W końcu, kiedy zostaliście zaproszeni na tę konferencję, nie wiedzieliście, po co ją zwołaliśmy. Więc udało się zachować tę sprawę w tajemnicy i właśnie dlatego odnieśliśmy sukces. Państwa zaangażowane to oczywiście Rosja i Białoruś, ale również Kazachstan, Rumunia, Mołdawia i Polska. Radosław Sikorski podkreślał też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w negocjacje oraz rolę prezydenta USA Donalda Trumpa. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweł, a także Białorusin, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Mińsk uwolnił też dwóch obywateli Mołdawii. 26 za, 11 przeciw to wyniki głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jestem zadowolony z ogromnej liczby dokonanych inwestycji, które udało się zacząć i zakończyć w ubiegłym roku, mówił po głosowaniu prezydent Sutryk bo jestem bardzo dumny z tego roku. Udziękowałem wszystkim, którzy no właśnie w taki sposób chcą o Wrocławiu myśleć i w taki sposób chcą Wrocław rozwijać moim koleżankom, kolegom z urzędu, a także radnym, bez którego wsparcia i takiego wspólnego myślenia byłoby to niemożliwe. Prezydenta nie poparł między innymi klub Naprawmy przyszłość. Jego przewodniczący Jakub Jana tłumaczył, że najważniejsze problemy nie zostały rozwiązane. Najgłośniejsze sprawy, jak ta związana z, ze sprzedażą WKS-u Śląsku Wrocław, związana z reformą radosiedli, ale to też... Wiele rzeczy, które po prostu są polityką kontynuacji Jaska Sutryka, z którymi się nie zgadzamy od lat. Jutro o wotum i absolutorium będzie walczył marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. Wolność słowa pod ochroną. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma chronić dziennikarzy, aktywistów oraz organizacje społeczne przed tak zwanymi pozwami SLAP. Chodzi o sprawy sądowe wykorzystywane do zastraszania i uciszania osób zabierających głos w debacie publicznej. Nowe przepisy mają pozwolić sądom szybciej odrzucać bezzasadne pozwy, a osoby, które nadużywają drogi sądowej, będą mogły zostać ukarane wysokimi grzywnami. Projekt wdraża też unijne standardy ochrony wolności słowa. Sprawcami pożaru, do którego doszło w niedzielę w krakowskiej Nowej Hucie okazali się trzej dziewięciolatkowie. Spłonęły dwa budynki gospodarcze. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na około 170 tysięcy złotych, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Trzech dziewięciolatków podpaliło jeden z budynków gospodarczych, natomiast silny wiatr spowodował, że ten ogień przeniósł się na sąsiednie zabudowania. W wyniku pożaru spaliły się dwie stodoły oraz urządzenia rolnicze, które znajdowały się w z budynków oraz zaparkowany obok ciągnik rolniczy. Sprawa podpalenia trafi teraz do sądu rodzinnego. Rodzice dziewięciolatków mogą zostać zobowiązani do pokrycia strat. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. W Kamińska do usłyszenia jutro. Informację o godzinie 20 przedstawi Kamil Olak. Zapraszam już w jego imieniu. W Polskim Radiu 24. Informacje za nami, ale kolejne propozycje dla Państwa przed nami. Mamy już 34 minuty po godzinie 19. No i teraz w Polskim Radio 24 pora na audycję Samozdrowie. I temat, który nas czeka jest niezwykle ważny. Temat dotyczący przede wszystkim zdrowia najmłodszych i to zdrowia w rozumieniu e, psychicznym. No bo zdrowie psychiczne naszych dzieci jest na krawędzi. Według badań przeprowadzonych przez specjalistów prawie 60% dzieci w ciągu ostatniego roku doświadczyło problem ze zdrowiem psychicznych, psychicznym i od zaburzeń lękowych, problemów w relacjach rówieśniczych po depresję. Wiele dzieci pozostaje bez wsparcia, a rodzice mają nie rozpoznawać wczesnych objawów kryzysu i to też jest problem trochę obok tego głównego wątku, o którym tutaj będzie rozmowa, będzie ta audycja, ale problem niezwykle ważny, bo rozpoznanie wczesne właśnie takich objawów, które mogą być niepokojące, które mogą dać nam jakiś pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, że może warto właśnie z dzieckiem porozmawiać, a kiedy no, te rozmowy też nie przynoszą rezultatu, to wybrać się właśnie do specjalisty, a taka profilaktyka, wczesne rozpoznanie problemu wydaje się, że też przy tego typu sytuacjach może być kluczowe. Już teraz w Polskim Radiu 24 audycja Samozdrowie. Zapraszamy. Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną, a z nami Justyna Kuszewska, psychoterapeutka z Galileo Medical. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o pewnym raporcie. O pewnym raporcie, który opracowało Galileo Medical zajmujący się m.in. zdrowiem psychicznym to jest taki raport dotyczący zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Mamy problem, mamy problem proszę Państwa i wielu z nas doskonale zdaje sobie z tego sprawę, biorąc pod uwagę sytuacje, których jesteśmy świadkami, biorąc pod uwagę, że coraz więcej ekspertów mówi o tym, że nasze dzieci mają rozmaite problemy psychiczne. I do pani Justyny Kuszewskiej zwrócę się od razu z pytaniem, jak wielka jest skala tego problemu, co wynika z Waszego raportu, bo gdy ja w Czytuję się w te dane, to trochę włos jeży mi się na głowie, bo wydaje mi się, że problem i to duży. Prawie połowa rodziców sygnalizuje, że ich dzieci mają jakieś kłopoty psychiczne. Nawet blisko 60% rodziców zadeklarowało, że w ostatnim roku ich dzieci miały problemy ze zdrowiem psychicznym. To jest bardzo dużo. To, że reszta nie zadeklarowała wcale nie znaczy, że tych problemów nie ma. Także problem jest ogromny. Ja sobie zaglądam też w te dane i widzę, że według przeprowadzonych badań no ponad 32% dzieci doświadcza codziennych problemów psychicznych. Prawie 30% to są dzieciaki, które mają, deklarują czy zgłaszają rodzicom, czy też rodzice obserwują, że często mają jakieś problemy. Olbrzymia skala. Z czego to wynika? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że problem jest bardzo złożony, natomiast takimi głównymi ym, przyczynami, które też w naszym raporcie mamy tutaj wyniki następujące, że nadmierne korzystanie z mediów cyfrowych, zaburzenie relacji rówieśniczych, w tym myślę, że środowisko szkolne, przemoc rówieśnicza, to czego dzieci bardzo często doświadczają i też na co skarżą się w terapii, różne, ro, różnego rodzaju problemy. Również w środowisku rodzinnym fakt, że tych rodziców bardzo często nie ma w domu, bo, e, pracują, bo tak? pracują, tak żyjemy bardzo szybko, świat pędzi i bardzo często te dzieci są pozostawione same w świecie cyfrowym, w internecie, który nie pomaga i czują ogromną samotność, opuszczenie. Z tymi emocjami często sobie nie radzą. A w szkole to, co bardzo często wyszło też w naszym raporcie, że te problemy wynikają też z zaburzenia relacji rówieśniczych. I tak jak ja w mojej pracy obserwuję i słucham nastolatków, młodzież, że bardzo często doświadczają przemocy rówieśniczej. Nie bardzo mogą się z tym, nie mają do kogo się zgłosić. Szkoły zupełnie nie radzą sobie z przemocą rówieśniczą. Rodzicom również boją się to zgłosić ponieważ obawiają się, że będzie jeszcze gorzej że jeżeli rodzice... interwencja rodzica tak. spowoduje, że, że spotkają te dzieci coś jeszcze gorszego w środowisku rówieśniczym, wspominała pani, że wiele wskazuje na to, że te problemy biorą się trochę z tej cyfryzacji naszego świata, czyli z tego, o czym też mówi się ostatnio o mediów społecznościowych, gdzie zatraca się już granica między realnym życiem, a tym, co jest w internecie i takiej bezbronności też młodych ludzi w stosunku do tego, co się w tym świecie Cyfry, cyfrowym dzieje, bo oni są tam zupełnie pozbawieni ochrony, opieki. Czują się niektórzy z nich wręcz osaczeni. Tak, zdecydowanie i młodzież, z którą pracuję, bo prowadzę w ośrodku Galileo Medical, w ośrodku terapeutycznym prowadzę psychoterapię grupową młodzieży właśnie. Wszyscy, naprawdę wszyscy praktycznie zgłaszają, że doświadczyli przemocy rówieśniczej i też Nawiązując do tego, o co Pani pyta, są nagrywani w przypadku na przykład y, przebierania się na WF-ie, dziewczęta były nagrywane przez koleżanki, te filmiki były wrzucane do sieci, bądź są tworzone grupy, na których ich nie ma, więc wykluczenie. Także ten internet w połączeniu z y, tym środowiskiem rówieśniczym jest tak Mieszarka potężny. Mieszanka wybuchowa, naprawdę. tak. tak. Absolutnie wyzwalająca rozmaitego rodzaju traumy i potworny stres. Mówimy o bardzo realnym problemie tysięcy dzieciaków w całej Polsce, Mówimy do jakich tragedii to może doprowadzić. Tak, zdecydowanie. Nie mamy tutaj y, do czynienia z jakimś chwilowym kryzysem. Mamy tu do czynienia z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami nastroju, depresją. Bardzo często młodzież też y, się samookalecza. To jest nagminne. A kiedyś kojarzone było z wyjątkowymi sytuacjami, powiedziałabym, takimi na granicy patologii. A tak w Pani ustach to zabrzmiało, jakby dziś samookaleczenie wcale nie było ani jednostkowym przypadkiem, ani patologicznym przypadkiem, tylko... Z, to, to, to jest dosyć powszechne zjawisko? Tak, tak zdecydowanie. I też internet nie pomaga, ponieważ są całe grupy i, i fory, na których czy profile, na których osoby chwalą się y, samookaleczeniami. I to niestety też jest taki duży problem, że w internecie młodzi ludzie mogą nauczyć się, jak sobie niestety niewłaściwie y, w sposób autodestrukcyjny radzić y, z emocjami. I na czym to polega? Stamtąd czerpią inspiracje, czy, czy to do niejedzenia, głodzenia się, czy to do właśnie różnego rodzaju samookaleczeń. Uczą się tego, naprawdę uczą się tego w internecie. Uczą się tego też od rówieśników, więc skala problemu jest ogromna. Wsparcia, wsparcie to pewnie zaraz do tego przejdziemy, ale wsparcia praktycznie nie otrzymują w szkole. To ja z mojej pracy terapeutycznej słyszę, że wręcz jest odwrotnie, że jeżeli dziecko jest prześladowane przez grupę rówieśniczą, grupę w klasie, to bardzo często ono słyszy, że jest problemem, to ono nie zrobiło czegoś, żeby skoro tamci się lubią, potrafią ze sobą funkcjonować, to może z tobą jest coś nie tak, skoro tak. ty się Łatwiej nie... się pozbyć nawet czasami jednostki, tak. niż rozwiązać problem całej, całej grupy. I To są takie sytuacje, które też pojawiają się w mediach, gdy, gdzie przecież rodzice się skarżą, że dziecko, które nie jest tolerowane przez rówieśników, jest właściwie wypychane wręcz ze szkoły. Bo tak jest po prostu łatwiej, niż zapanować nad kilkoma czy kilkunastoma osobami gigantyczny problem. Zapytam o sygnały takich trudności, o takie sygnały alarmowe, które powinny zwrócić uwagę, bo jeżeli mówimy o ogromnym, realnym problemie tysięcy rodzin w Polsce, no to zapytam, na co zwracać uwagę, albo na co zwracają uwagę rodzice, gdy zaczynają już szukać pomocy, albo być może powinni zacząć na to zwracać uwagę. Te takie sygnały trudności psychicznych. Na pewno takie sygnały, które bardzo często rodzice mylą po prostu z dorastaniem, czyli wybuchy złości albo obniżony nastrój, smutek, wycofanie, czyli niewychodzenie z pokoju, brak chęci do rozmowy, do wychodzenia z domu, problemy ze snem też. Myślę, że taką higienę snu też warto dbać u nastolatków. Nie pozwalać na to, żeby bardzo późno chodzili spać i jakoś monitorować, o której chodzą spać i dlaczego, dlaczego chodzą spać tak późno, co robią po tej 22. Ja tak wrócę teraz i zatrzymam się przy tym, bo to jest taka rzecz, którą zgłasza bardzo wielu rodziców nastolatków. Oczywiście utożsamiając to z tym, że dziecko nastolatek za długo siedziało przy komputerze. No tylko, że to y, chyba ma jakby głębsze to podłoże, bo ono albo siedzi przy tym komputerze, bo nie może spać, y, albo jest wtedy w jakimś związku grupowym, bo dzieciaki dzisiaj porozumiewają się przez komunikatory y, internetowe, tylko że my rzadko y, kojarzymy, że problemy ze snem y, u dzieci to też mają jakieś podłoże psychiczne, prawda? Tak, zdecydowanie i warto na to zwrócić uwagę, czy to jest uzależnienie od na przykład grania, o co chodzi, dlaczego, co to dziecko w ogóle ogląda, czym się zajmuje w tym komputerze tak zwanym. To, co jeszcze myślę, że może być takim niepokojącym sygnałem, co może być początkiem zaburzeń odżywiania, to jest niejedzenie wspólne z rodziną. Czyli jedzenie w zamknięciu, w pokoju, odmawianie wspólnego jedzenia, zwracanie uwagi, uwagi na kalorie. Początkowo rodzice są zadowoleni, że dziecko na przykład patrzy na skład, sprawdza. Dba o siebie, dba prawda? O siebie. Dba o swoje zdrowie. Tak. Natomiast... To może być taki sygnał alarmujący. Jeżeli chodzi o zaburzenie odżywiania, to też nadmierne ćwiczenie. Na początku też rodzice się cieszą, że dziecko... Jest aktywne, tak, fizycznie, sportowe, Nie siedzi przed tym komputerem, tylko zaczyna ćwiczyć. W pandemii mieliśmy taki bardzo duży wzrost y, aktywności fizycznej u młodzieży, która, zwłaszcza u dziewcząt, które chciały wrócić po lockdownie do szkoły odmienione, szczuplejsze. I bardzo dużo problemów zaburzeń odżywiania miało wtedy swój początek. Także nie jedzenie wspólne, niewychodzenie z domu, drażliwość, wybuchy złości, obniżony nastrój, brak takiego kontaktu z tym dzieckiem. Czyli takie podstawowe tak naprawdę rzeczy, na które powinniśmy jako rodzice zwracać uwagę, czy wiemy, co się dzieje u tego młodego człowieka, z czym on w ogóle się mierzy, co u niego słychać, a nie tylko co w szkole. To jest nienawidzone przez młodzież pytanie, co w szkole. Tak? Ale gdy e, pani jako ekspert wymienia te sygnały trudności, to ja sobie myślę, że bardzo często e, słysząc to, niektóre osoby wzruszą ramionami, bo to trochę wygląda jak bunt nastolatka. E, I że zawsze były z tym jakieś takie problemy, no wybuchy złości, a to, że ktoś ma obniżony nastrój, a to, że się nie odzywa do swojej rodziny, często kojarzone jest z taką typową przypadłością w pewnym, w pewnym wieku. A to rozumiem, może mieć głębszą przyczynę i problem może być większy niż bunt nastolatka. Tak, zdecydowanie. No i tutaj jest podstawą dobra relacja, którą kształtuje się wcześniej dużo i na którą się pracuje, na którą rodzic pracuje z tym dzieckiem wcześniej i zachęcanie do tego młodego człowieka do jakichś wspólnych aktywności, jeżeli często odmawia, jeżeli to się powtarza. Trwa tygodniami, to uważam, że to już jest taki sygnał, żeby sprawdzić. Ja zawsze mówię, żeby sprawdzić, wykluczyć, czy faktycznie nie ma tych problemów. Jeżeli udamy się do psychologa, psychoterapeuty i okaże się, że to jest tak zwany bunt nastolatka, że ten nastolatek jest w stanie o sobie opowiedzieć... W taki sposób, że mówi też o pozytywach w swoim życiu, a nie tylko co go boli, co jest trudne albo się nie odzywa na takiej konsultacji. No to wtedy mamy, mamy potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, że to jest bunt. Ewentualnie rodzina jest kierowana na terapię rodzinną, żeby sobie jakoś te relacje poukładać, bo mamy teraz taką możliwość, mamy dużo większą świadomość. I to jest ten plus, że, że rodziny jednak, część rodzin korzysta z takiej pomocy. Tak, to zdecydowanie jakie przełamanie tabu nastąpiło, że nie jest wstydem szukanie pomocy przy problemach psychicznych. Gdy pani mówi o tych różnych zaburzeniach, to ja sobie też sięgnęłam do raportu i wynika z niego, że najczęstsze diagnozy to zaburzenia lękowe. To jest ponad 46% takich diagnozowanych przypadków. To jest również olbrzymia skala depresji. Prawie 40% tych przypadków to, to naprawdę dużo. ADHD, ale i te zaburzenia odżywiania to prawie 10% osób z jakimiś problemami psychicznymi, a więc też ol, olbrzymia skala. Tak, zdecydowanie olbrzymia skala. U nas w ośrodku praktycznie nie zdarza się taki miesiąc, w którym w grupie młodzieżowej nie byłoby kilku osób zwykle dziewcząt z zaburzeniami odżywiania. Mamy dwóch psychodietetyków, dietetyków, którzy zajmują się tym problemem i pracują z tymi osobami, Myślę, że wynika to też z takiej kultury, ja to mówię, hu, kultura chudości i kultury, że chude jest piękne, niestety. I te młode dziewczyny, zwykle dziewczyny, ale też y, mieliśmy chłopca z zaburzeniami odżywiania, z anoreksją, dążą do takiej pięknej, y, chudej figury. Wiemy, że się to nie kończy, kończy się to bardzo źle albo może skończyć bardzo źle i mówimy o tym głośno, że jest to śmiertelna choroba. Bardzo duży, duży procent naszych pacjentów, młodzieży ma właśnie zaburzenie odżywiania. Zmaga się z tym. Tą chorobliwą chudość można jeszcze jakoś zauważyć. Gorzej z tymi wszystkimi stanami zaburzeń lękowych, czy, czy depresji gdzieś głęboko ukrywanej, bo przecież mówimy o depresji u osób dorosłych, pokazując na przykład przypadki odżywiania, Ludzi uśmiechniętych, u których diagnozowano depresję, u których depresja z tym uśmiechem na ustach kończyła się przecież tragicznie, nawet próbą czy po prostu samobójstwem. To, to trudne do wyłapania, trudniej to wyłapać niż ta, tą chorobliwą chudość. Jak mają sobie z tym poradzić rodzice i czy rodzice mają odpowiednią wiedzę, odpowiednie narzędzia, czy są odpowiednio wyedukowani w tym, że mogą wyłapać ten moment, kiedy u dziecka zaczyna się jakiś problem psychiczny? Myślę, że dzisiaj rodzice są dużo bardziej wyedukowani niż kiedyś. Między sobą też komu komunikują się i tak jak pani wcześniej wspomniała, zostało trochę przełamane to tabu i e, mówią o tym, że korzystają z pomocy psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry. Mówię celowo psychiatrę na końcu, bo to jest najtrudniejsze dla, e, dla ludzi w ogóle. Jest jednak ta stygmatyzacja nadal. Natomiast szkoły, moim zdaniem, nie mają odpowiednich narzędzi. Rodzice szukają wśród znajomych w internecie pomocy dla dzieci, korzystając z polecenia czy czytając opinie o specjalistach w internecie. Niestety, jeżeli chodzi o taką pomoc państwową na NFZ, psychologiczną, psychoterapeutyczną czy psychiatryczną, to jest bardzo źle i to wszyscy wiemy. W niektórych częściach Polski nawet bardzo trudno jest dostać się na wizytę do psychiatry prywatnie. Terminy są po kilka miesięcy, nawet dłużej. Natomiast tak, mam, mam takie poczucie, że rodzice coraz więcej, coraz więcej szukają, próbują, czy mają odpowiednie wsparcie. Myślę, że ciągle nie, bo rodzice dzieci, które trafiają do naszego ośrodka, bardzo chętnie korzystają z pomocy, wsparcia. Ja prowadzę takie cotygodniowe spotkania z rodzicami online naszych pacjentów i te spotkania trwają po 3-4 godziny, bo rodzice bardzo potrzebują i wymieniać się informacjami między sobą i słuchać nie tylko o swoich dzieciach, o, o dzieciach innych, o innych pacjentach. I naprawdę są spragnieni tej wiedzy, potrzebują bardzo wsparcia, potrzebują pomocy, są też otwarci na to, żeby sami pójść po pomoc, sami zadbać o siebie. Ja zawsze mówię, że to jest forma zadbania o siebie, jeżeli sugeruje mamie te czytacie pacjenta czy pacjentki, pójście na psychoterapię indywidualną albo chociaż proszę o takie trzy wstępne konsultacje. Zwykle okazuje się, że ten rodzic potrzebuje psychoterapii i taki czas, kiedy dziecko jest u nas w ośrodku. Ja proszę, żeby przeznaczyli na to, żeby zadbali o siebie. My zadbamy o to dziecko, bo to jest ośrodek całodobowy, stacjonarny, a oni mają czas na to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy i też jakoś uporać się z tym, że ich dziecko choruje, że to nie jest problem, który zniknie w tydzień czy w miesiąc, bo jest to problem całej rodziny. No właśnie, co choruje wtedy cała rodzina. Tak się mówi zazwyczaj o tych chorobach stricte fizycznych, ale w tych przypadkach psychicznych jak najbardziej dotyczy to też wszystkich bliskich, wszystkich osób, które są w domu. Ja też zaglądam w te statystyki z raportu. Ponad 58% rodziców podjęło próbę szukania e, wsparcia. E, czy tym młodym ludziom e, łatwiej jest rozmawiać z osobą obcą, na przykład w ośrodku, opowiedzieć jej o swoim problemie? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, chociaż mają różne doświadczenia i z psychologami, i z psychiatrami, na co też się skarżą, ale zdecydowanie łatwiej jest opowiedzieć psychoterapeucie aniżeli rodzicom. Rodzice bardzo często, m, za zgodą oczywiście, dowiadują się po raz pierwszy o pewnych zdarzeniach e, z życia tego młodego człowieka u nas w ośrodku, e, w trakcie omówień. Zdecydowanie tak. I na grupie też nam, czyli indywidualnie, na psychoterapii indywidualnej z terapeutą, ale też stosunkowo szybko otwierają się na terapii grupowej. I to jest dla mnie bardzo taki fascynujący i no taki, taki proces, który ja bardzo lubię prowadzić i, i lubię w nim uczestniczyć, bo bardzo wiele daje. Dużo więcej psychoterapia grupowa dla takiego młodego człowieka, czego też jest mało, że tak powiem, na rynku. Natomiast w ośrodku taka psychoterapia grupowa odbywa się trzy razy w tygodniu i wtedy dostają Dostaje taka osoba, która się otwiera, zaczyna mówić o swoich doświadczeniach. Nie tylko feedback od terapeutów, dwóch terapeutów prowadzi grupę, ale też od innych pacjentów. I okazuje się, że jedna osoba mówi o, załóżmy, samookaleczeniu, czy nawet jakimś nadużyciu, czy przemocy rówieśniczej. Okazuje się, że większość, jak nie wszyscy, mieli dokładnie takie same, bardzo podobne doświadczenia. To jest bardzo wspierające. Grupa może bardzo pomóc w tym procesie leczenia i terapii. Tworzy się pewien rodzaj wspólnoty i to ciekawe, bo grupa, która w pewnych warunkach może działać kompletnie destrukcyjnie, bo przecież w tych warunkach na przykład szkolnych te dzieci cierpią wtedy z powodu tego nas złego nastawienia całej grupy osób, nagle odnajdują się w, w całym spektrum psychoterapii, właśnie i ratują się dzięki tej wymianie doświadczeń i temu zrozumieniu, które daje właśnie wspólnota osób o bardzo podobnych właśnie doświadczeniach, nawet jeśli one są tragiczne czy przykre. Rozumiem, że przeszkodą w uzyskaniu pomocy bywa koszt, by, bywa kolejka do specjalisty, bywa to, że tych specjalistów w niektórych regionach kraju jest bardzo mało, ale też zapewne przeszkodą jest brak wiedzy, brak kompetencji w rozpoznawaniu tych problemów psychicznych. Oczywiście od dłuższego czasu już jest olbrzymi postulat rozmaitych zmian, zmian systemowych i one gdzieś tam powolutku zaczynają się dziać. Wiemy wszyscy i to nas przeraża, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest bardzo zagrożone, że wymaga pilnych działań. To zróbmy teraz taki mały przewodnik dla rodziców. Co mają zrobić, jeśli widzą te niepokojące rzeczy i gdzie szukać pomocy? Do kogo się zgłosić, bo, bo, bo czasami przecież są zdezorientowani. Do kogo zapukać? Pewnie po pierwsze pukają do, do szkoły, ale stamtąd mogą zostać odesłani. Ja też uważam, że w pierwszej kolejności warto zapukać do szkoły pomimo wszystko, sprawdzić jak to dziecko funkcjonuje, porozmawiać z wychowawcą, z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jeżeli tam nie dostaną rodzice odpowiedniego wsparcia, pomocy, informacji, warto szukać dalej. Warto pytać znajomych, czy, czy właśnie szukać w internecie informacji o sprawdzonych specjalistach, nie bać się pójść na konsultacje do psychoterapeuty czy psychologa, a nawet do psychiatry dzieci i młodzieży, bo bardzo ważne jest, żeby reagować. Czas ma znaczenie. Ma ogromne znaczenie tutaj. Widzę w swojej pracy, że zupełnie inaczej pracuje się z osobą, która nie, nie uzyskała żadnej pomocy przez lata, aniżeli yy, w przypadku, kiedy yy, po kilku miesiącach już ten młody człowiek trafia do ośrodka, jest zanurzony w całodziennej yy, terapii i, i ten proces yy, przebiega dużo szybciej. Także zdecydowanie mówić, pytać yy, tak naprawdę wszędzie, bo trudno jakby powiedzieć, dokąd pójść. No, Tak jak pani powiedziała, przeszkodą są pieniądze i niestety osoby, których nie stać na prywatną pomoc psychologiczną, psychiatryczną, są w dużo gorszej sytuacji. Więc to też uważam, że powinno się zmienić i, i to mogłoby bardzo pomóc. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Justyna Kuszewska, psychoterapeutka Galileo Medical. Rozmawiałyśmy dzisiaj o ogromnym problemie, jakim jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Na podstawie raportu, który został opracowany przez ekspertów z Galileo Medical. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na Antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Samozdrowie. Reklama. Ależ się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 Jak nie kocha pranek, A i po co za złotówkę kupiło ważanek? To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskie radio. Bilety24.pl. Po reklamie.